No, no to co nie jest spoko, nie jest spoko to, że trzeba płacić hajs. No, pieniądz jest w ogóle niefajny. Tak. Przed chwilą już znowu bardzo fajną pogawędkę na temat y, modowania gier BTSD. Tak. Jak to zwykle u takich typków dwóch siedzących przed mikrofonem jest, którzy sobie randomowo rozmawiają o randomowych rzeczach, to, to zwykle zapomina się, kiedy nacisnąć ten klawisz od nagrywania. jest czerwone kółko, przecież czerwone rzeczy powinny aż krzyczeć. Naciśnij mnie! Naciśnij ale no w tym przypadku, no... Ty byłeś zajęty sił paniem ja byłem zajęty innymi rzeczami, tam trzeba było sobie jeszcze na gitarce popłynkać, podyskutować, no i nie byłoby tej jakości, tak. więc. No, no ale ja myślę, że by było. Może i by była, Na pewno byłby bardziej quality content niż Fallout 76 co w ogóle chodzi z tym, z tym całym z Falloutem 76. Wiem, że jest nie, niezwykle nienawidzone w społeczności internetowej. Zauważyłem a, z jakichś prostych st stronek z memami, czy czymś tam a, zapowiedzi. Bethesda ogłasza, że od 76 może zawierać bugi. Świetna, Ale... świetna informacja. Ale o co, o co chodzi? Co tam poszło nie tak? Jeszcze widzę tą galopującą cenę. Galopującą cenę w dół. <grym> Biorąc pod uwagę, że w tej chwili gry AAA, czyli te najbardziej, najwyższej jakości, oznaczone właśnie trzema znaczkami A, kosztują około 60 dolarów, co w przeliczeniu na polskie realia. 250. 250 zł plus minus, mhm. bo jeszcze powiedzmy narzut polskiego wydawcy coś tam, coś tam. No to mamy sytuację, w której gra za 250 zł, dwa tygodnie przed oficjalną premię, przed, przed, of, przed oficjalnym dostępem do Bety y, wyrzuca na oficjalnej stronie list na, powiedz, powiedzmy, że po wydrukowaniu na stronę 4 by był informujący o tym, że gra może zawierać błędy i to takie potężne ale powiedzmy, <śmiech> ci, o te osoby które interesują się grami na pewno wiedzą mniej więcej o co chodzi bo tego było wszędzie pełno ale dalej o co chodzi całą dramą na temat Fallouta 76? Po pierwsze wydawała go Bethesda, co od razu w, re, w re, relacjach Todd Howard, you did it again. <laughs> Dokładnie. Todd Howard to jest yy, jeden z, jedna z głównych osób w Bethesda. No? Nie jestem pewien. Ale jest na pewno jeden z głównych odpowiedzialnych za to, że on robi tak jak Elder Scrollsy i on robi Fallouty nowe. No i powiedzmy on bardzo fajnie przedstawiał, że, o, to będzie pierwsza gra na świecie Fallouta, która będzie e, multiplayerowa. I tam wszystko działa. <laughs> nie działa. A chociaż jest multiplayerem? Jest multiplayerem. Tam nie masz, to jest gra, w której po, chyba, 50 lat po wojnie nuklearnej ludzie wychodzą ze skronów. Mm -hmm. Tam w roku właśnie w 27... 2070, 170 a nie było to 76 od krypty na przykład? Czy ja z, tylko trailer i tam no, na 76 to był napis na plecach no, osoby, 2076 nie? rok wychodzą z krypty bodajże i musiałem to sprawdzić, bo kurde no, nie tak. pamiętam, bo no, nie grałem w grę. Po pierwszych zapowiedziach było, jej, kupię sobie nowego fałta. Już miałem wyciągać portfel, rzucać w ekran, ale sobie nie, nie, chwila, Jakub, to jest gra online. Ty się zastanów? Zresztą preorder, to świetnie przecież, Trey Parker z Matem Stone'em, e, jeżeli nie przekręciłem chyba. Twórcy są w parku. Przecież, nie znam do, do równie dobrej wypowiedzi na temat preorderów, jak słowa, które Karton powiedział do Kyla. Kyle, wiesz co dostanie, że kupisz preorder? Wielkiego chuja w dupę. <śmiech> Patrz Assassin's Creed. No. no. Ale podobno najnowsze Assassin's Creed jest spoko. Tak i przynajmniej słyszałem od znajomych, którzy yy, mają, mają syndrom sztokholmskich. Nie, no właśnie grali w różne te Assassin's Creed'y, bo głównie na konsolach, mm -hmm. y, bo jedni mają PS, a drudzy mają Xboxy. Odpalili sobie tego najnowszego, który jest w Grecji i powiedzieli, że no spoko i że tak naprawdę trzyma poziom. A, znaczy trzeba poziom. Gry triple AAA, okay. a nie Assassin's Creed. A Assassin's Creed były triple A Tak. To, no, to przecież... były przecież. Ja grałem w jedynkę. Ja grałem tylko w jedynkę, bo kiedy dwójka wyszła to na moim komputerze nie szła A potem, kiedy już miałem komputer, na którym poszło już mi się nie chciało. Wydaje mi się, że raz czego mi się zdarzyło zagrać u kogoś na konsoli na przykład. Wiesz? To jedynki? No, grało mi się przyjemnie, fajnie to bardzo. No, to było były dawne czasy. Inaczej, że... y, pierwszy Assassin's Creed y, był przełomowy był mechaniką to... i grafiką. Powiedzmy to jasno, no, pierwszy Assassin's Creed miał naprawdę kawał dobrej grafiki. Modele były dobrej jakości, powiedzmy postać przyklejała się do ścian fajnie. Jak skakała, pieknie. jak, jak przechodziła między ludźmi, wiesz te przechodzenia no rękami no. się odpychając. To było fajnie dopracowane i tak dalej. nie Ale w sytuacji, kiedy więcej tego typu gier wyszło, już powiedzmy pewien poziom tego game developmentu hmm. już wyszedł w górę, no to to już nie robi takiego wrażenia. Ale w tych latach, nie wiem, 2008 może być, albo 10, to nie pamiętam, nie jest możliwe. wiem, że w, jak wyszedł pierwszy Assassin's Creed, mój kumpel na laptopie, który miał w sobie GTX-a 8800, weseli, czyli miał dwa takie, dwa takie jajca, Komputer był grubości około 5 cm. Laptop? Aha. Tak? 5 cm. No. Bez ekranu. E, 17-celowy ekran. On go sam składał? Nie, nie, nie. To był jakiś Dell z serii XPS czy jakoś tak. To, okay. Wiesz, takie prońba gamerskie zanim gamerskie rzeczy były modne. Okay. Inaczej, można nawet nie tyle gamerski, co do, co do poważnych prac. Laptop stacjonarny, tak. Okay. No. I zasilacz do tego kompa był wielkości kartonodne, co so, normalnie laptopowe zasilacze, nie wiem, gdzieś tutaj od mojego laptopa na którym to się nagrywa, jest. To jest taki, no, jak telefon komórkowy, nie? Zasilacz, tam ta kostka, w której są, ta przetwornica i tak dalej. O, tu masz. Widzę, widzę, widzę. No, no. no. i to jest taki, wiesz, mały telefon komórkowy, stary, taka Nokia 30, nie? <śmiech> <śmiech> Takich Nokia 30, 30 w kartonie mleka zmieści się kilka. No, część 6, 12. Nie podejmie się oszacowania. Myślę, że z 12 by się zmieściło. No, Plus 10. minus. Może z 10. No ale, no, ale wracając. I, I graliśmy. I graliśmy. I kurde, jak to pięknie wyglądało. Jakie to było wspaniałe. Hmm. A graliśmy na drugim laptopie w Mortal Kombat 3. <laughs> Pierwszy mój szok, jeżeli chodzi o grafikę, to był chyba Crysis. Crysis, ale Crysis 1 do teraz trzyma poziom. Hmm. Jest naprawdę fajnie zrobiony. Ale to też pokazało, jak yy, niemiecka technologia potrafi. Bo pierwsze pokazy Crysis'a, pierwsze, pierwsze powiedzmy rzeczy związane z Crysis'em, to był silnik CryEngine i to było... Ale, to, ale CryEngine nie był wykorzystany jeszcze wcześniej do Far Cry'a? Mi się wydaje, że tak. Mogło tak być, ale nie pamiętam dokładnie jak to było, ale wiem, że przed Crysis'em oni jakoś to bustowali jeszcze i to Crysis miał być pokazem technologicznym tego nowego silnika. Mm. E, ale tak, mm. możliwe, że tak było, rzeczywiście. To bo, to, bo to chyba później nie, od Niemców chyba właśnie odkupili Far Crya. Ale nie wiem. Bo to My Ubisoft wydawał Pierwszego chyba tak. No. Chyba tak. No i tylko tylko pierwszego grałem. No. Drugi już by mi nie poszedł, a potem jakby poszedł, już się nie chciał. Ja grałem w jedynkę, a później w tak. Mm. Najlepszy Far Cry ever. Taki stylizowany na Cyberpunku trochę. Uuu. Taki, taki wiesz, całkowity spino, wiesz, i teksty one-linery co chwilę leciały z kultowych filmów lat 80. Tak. tak. <laughs> Nawet mi się nie obiła na dwo o U, mam CD Action. Myślę, a nie, bo to kurde był to ci dam dostęp do mojego Uplaya. E no, spokojnie tak nie wiem, czy będę miał <śmiech> czas, chęci. Ale Blood Dragon zarąbisty. Wiesz, idziesz sobie głównym bohaterem, sam początek gry. I powiedzmy jakiś głos w głowie głównego bohatera mówi. Wit witaj żołnierzu, coś tam, coś tam. Teraz rozpoczniemy od modułu treningowego. O nie, tylko nie to... <śmiech> Cały, wiesz, cały czas ten głos, wszystkie... W sensie, że wiesz, i głos ci mówi, że co masz zrobić, nie? Aha. I teraz kucnij i naciskając klawisz C. No chyba sobie ja robisz. Moja ulubiona instrukcja treningowa była w Rejmanie. W Rejmanie dwójce. Podlatuje ten taki latający, no ten taki pomocny. który, no. no. Aby skoczyć, naciśnij przycisk skoku. <laughs> <laughs> Dziękuję, kolego. Nigdy bym na to nie wpadł. f e. tu <laughs> Ale gdyby, gdyby to była instrukcja, żeby wskoczyć i spację, to, byłoby to miałoby to jeszcze dla z mnie sens. Tak, ale tu ci wychodzi teraz problem z tym, że to była najpierw gra na konsolę, a później było portowane na kompy. Tak? Tak. Nie tak. I dlatego, bo którym przyciskiem się skacze na kompie, skoro możesz zmienić? To ja bym już wiedział, że z defaultu albo przecież to nie byłoby chyba zbyt trudne do zaprogramowania, by odnosiło się linia dialogowa, to nie, był, to nie było dubbingowane, to nie. był tylko napis, żebyś wyciągał obiekt, czy co tam się wyciąga, bo nie wiem, programować no. to, co jest ustawione w, kont w kontroli, to na pewno da się zrobić da, się, da zrobić. się wysłać człowieka na księżyc już tego nie jesteśmy pewni da się wysłać da się wysłać satelitę na orbitę tego też nie jestem pewien ale da się wysłać filmik na YouTube'a a nie da się a nie da się ściągnąć wartości, no na pewno się da, da się. I... Tylko wiesz. tutaj dochodzimy do momentu, kiedy Game development stoi trochę w drugą stronę niż dobra sztuka programowania. Hmm. Bo, wiesz, powinniśmy pisać testy jednostkowe, powiedzą programiści, powinniśmy pisać czysty kod. Wszystko powinno być tam fajnie zrobione, czytelnie i żeby to było optymalnie. A co robią twórcy gier komputerowych? Zróbmy to tak, żeby działało i, I dalej mi pisać... się sprzedać jako DS. Dokładnie. I wiesz, to. To nie jest też takie proste, bo powiedzmy są jakieś tam pewne metody opracowane, jak coś zrobić, żeby było spoko, ale w czasach, kiedy kiedyś ta gry wychodził Rayman 2 na przykład, mm. nie było takich powiedzmy prostych tutoriali czy coś, jak to można było fajnie zaprogramować, zwłaszcza, że Rayman 2 był chyba pierwszą częścią Raymana w, trzy, w trzech wymiarach. Chyba tak, tak. Bo pierwszy Rayman był dwuwymiarowy. Ale też bardzo fajna, sympatyczna gierka. Tak. Yy, nawet Ubisoft chyba w zeszłym roku rozdawał remena pierwszego wersji na telefony. U. Na tym na Google Playu, no mam ha. Nie widzę. Ale strasznie mnie męczy granie na telefonie w takie gry bardziej ambitne. Wolę klikacze. Yy. Yy, jak Diablo Immortal. Tak jak Diablo, na przykład, ale mam taką swoją gierkę nazywać. Clicker Heroes budajże. Oj tak, ko kojarzę to, kojarzę to. I gram na prywatnym serwerze. To czego to, to są do tego oficjalne serwery? W sensie jest, masz normalną grę i kolesie z Reddita stwierdził że po co gra ma być pay to win, jak może każdy mieć wymaksowane powiedzmy tam jakieś lojalnościowe poziomy i bez kupowania waluty tamtej premium. No i wiesz, zrobili sobie taką wersję, że nie ma czegoś tak że, że to wszystko powiedzmy, każdy jest tam powiedzmy, ten poziom współpracy z, Poziom najelności jest maksymalny, tam 13, każdy ma gracz, e, czyli tam wszystkie benefity z bycia premium playerem ma każdy gracz. E, no i wszystkie możliwości płacenia hajsu na rzecz kupowania jakichś tam produktów są wyrzucone. O. Więc bardzo fajnie się przyjmie to gra. Wiesz, to rzadko kiedy, rzadko kiedy zdarzy mi się oglądać polskich youtuberów, ale dzisiaj zrobiłem mały wyjątek. Tak, orobiłem sobie mhm. małe przemyglowanko, małe sprzątanko, e, chociaż z widać a, Krzysiu Gonciarz mi poleciał, tak? Po prostu, leć następne, leć następne mm -hmm. i z jakiegoś powodu, stand-up mi na Krzysia przerzuciło. Też po, polski stand-up odkrywam, dałem mu szansę i jeszcze, jeszcze nie dostałem raka. Jest dobrze. No, ale nie o tym teraz. E, piękne, piękne podsumowanie, e, czy właśnie rzucił, jak się mówi o grach, e, właśnie na telefon, gdzie, o całym freemium, jak na to można o wiele lepiej powiedzieć. gówno, gówno <laughs> Tak, to prawda. Tak, bo tak bardzo nie przekonał, że, że jeszcze z trzy odcinki potem obejrzałem. Ależ nie było tak fajnie. No, nie, a nawet było okej. Okay. Gonciarz skończył się na zapytaj Beczkę. To właśnie Beczkę oglądałem. Wiem, jakąś najnowszą, nie? Nie, z roku ubiegłego. Okej. Okay. Nie wiem, mówię, no, w liceum, czy kiedy go poznałem, to mi nie podszedł. Nie podszedł. Jakoś tak, o, byli śmieszniejsi. No e, ale, ale jest okej. Okay. Cześć, to był ten odcinek, w którym e, mówił że Żydębski... Yy, to mi też dzisiaj poleciało. Okay. Że nie, że nie umarł, ale to jest jedna z tych osób, które zostaną docenione po śmierci, bo nie wstrzelił nie, nie, nie się, kiedy był młody już nie tak, jest. młody, tak, tak, tak. tak, tak. Trochę prawda. Szanowny Rębskiego. Pier Pierwszy youtuber, którego polubiłem i w sumie jedyny, któremu jeszcze jako tako jestem wierny. Chociaż filmy mnie nie interesują, co całkowicie nie jest to moja kategoria, a odkąd się w nie przerzucił, no to niestety nasze drogi się... To, to się ja w... go znam z czasów, jak... Ogarnij się... E, wcześniej... dużej ilości naraz psów. A, Mówiłeś to jako komiksa, ale to jeszcze nie jako youtubera, a jako no. komiksiarza, to oczywiście, oczywiście. On czas, kurde, chcę sobie raptory kupić. Dziś miałem jeden jego komiks, ale chyba już go wyrzuciłem. Chcesz koszulkę? Mam. Darmo? No, Mam. No. 30 no, złotych, Ale ja nam naprawdę za darmo. Więcej masz za darmo. Wygrałeś w jego konkursie, jak senap prób w Szkole Wyższej w Krakowie. Pamiętam to jak gdzieś... I nie, pamiętam również to, jak się sparajerzyłeś, bo nie wiedziałeś, którym przyciskiem się napierdala. Myślałem, że większym, okej? Okay? Czerwonym. <śmiech> <śmiech> to, no... Lubię Dębskiego. Szkoda, że teraz takich senapów nie robi. ale to powiedzmy teraz trochę zmienił się kurs, na którym płynie. Tak. Tak, już jest mniej śmieszny, ale... nie robi kucę z bronxu. To jest dziwna sfera, nie, nie mogę zrozumieć fenomenu. fenomenu. W sensie, jakby inaczej, ogląda mi się przyjemnie, to tak jak przyjemnie oglądało mi się, O'Garni się, ale nie wiem, dlaczego to jest na czasie, na polskim YouTubie. Bo... Bo dzieciaczki próbują w tym znaleźć jakiś głębszy sens. I wiesz, to jest tak samo jak z tymi dzieciakami, które oglądają Fight Club a i się później jarają, że o, to... Nie oglądałem Fight Club. <laughs> <To właśnie. laughs> No to więcej o to chodzi, że wie, że to, to ma przy sens i to jest takie śmieszne z jednej strony, a z drugiej niech żyje zbrodniczy reżim. Niech żyje. Niech żyje. Elga Wolmo. Choć, <grym> choć, <chodź>, jest debata. <grym> <grym> i to jest też stranowne, kurczę, wszystko to znam na pamięć, chociaż oglądałem po może... Tak, i to są filmiki, które trwają maks minutę. No, wchodzą w pamięć, to też robi robotę. Wiesz, robione na podstawie znanej marki, bo kucy to jest jedna z rzeczy, których nigdy nie zrozumiem. Bronis. Bronis? No ciężko to zrozumieć, no ale wiesz, faceci 40 którzy chodzą na konwenty kucyków pony, czyli bajki dla dzieci, przebierają się za kucyki pony i Coś? Prelekcje na temat Co? tego, dlaczego... Tak, bo Fua. to chodzi mniej więcej. bo Wiem, że się przebierają wiem że chodzą na kon konwenty, ale że są jakieś prelekcje? No to a. czemu oni tam opowiadają? Swojej miłości do Flabberscheid? Na przykład, albo Co? na przykład wymyślają jakieś różne dziwne rzeczy, tak jak wiesz, no jakieś fanfiki, pierdoły, coś tam. Tak jak rozmawialiśmy ostatnio, bodajże dwa odcinki temu, na temat metra. Y I masz to całą serię Uniwersum Metro, prawda? Mhm. No. E, więc i w tym przypadku to mniej więcej działa w ten sposób, że e, tak naprawdę to są fanfiki różnego typu. Te... No dobra, ale wiesz, jakby, znaczy nie, może i należy po mojej stronie, bo nie oglądałem nigdy kucyków, nie dałem no im szansy, ale czy to, jest, czy to jest uniwersum, w którym dorosły człowiek e, odnajdzie coś dla siebie? Bo metro tak. Metro jest, bym powiedział, że te głównie dorosły, że, że 12 lat trzeba mieć przynajmniej, żeby czytać, powiedzmy, że już co bardziej rezolutni gimnazjaliści Patrz jest starym słownictwem. Tak, już nie ma gimnazjalistów. Są jeszcze. Jeszcze są niedobitki, ale... Nie skończyły się już trzecie klasy? Wydaje mi się, że moja narzeczona uczy jeszcze jakichś gimnazjalistów. Z tego, co mówiła, to całkiem Te klasy i się trafiły tak. Okej, okay. no ale, no, ale um, wydaje mi się, że gimnazjum, gimnazjalista, czy teraz, powiedzmy, człowiek kończący e, podstawówkę, znajdzie no, się w uniwersum metra. No, może brutalne, może ciężkie, ale z drugiej strony jest spora szansa, że druga wojna na historii już była. No. E, a no, powiedzmy, że, że, że, że jak połączysz sobie oglądanie Gwiezdnych Wojen z drugą wojną światową i dajmy na to Mad Maxem, chociaż ten chyba troszkę mniej popularny ostatnimi tak. czasy, to, to, to, to, to tak, to się człowiek znajdzie, ale z drugiej strony co może trzymać dorosłego chłopa w kucykach? Co tam jest? Co tam jest? Jak to co? Co w się sensie, wierzy? Jak mogą uwierzyć Friendship sobie. is magic! And a magic, magic is heresy! <laughs> dokładnie. Nie, nie, raczej chodzi mi o to, że wierzę, że może być, mogą być jakieś dajmy na to uniwersalne koncepty, jakieś wartości czy coś, co może do tego człowieka trzymać, albo weźmy takich animaniaków. Animaniaków? Kojarzę. Animaniacy. Bajka bodajże ze stajni Warnera Brosa. Tak, tylko to ta... jest tak pełno podtekstów seksualnych, a jest to kierowana dla dzieci, że dorosły człowiek też tam będzie się mógł dobrze bawić, bo to no, jest śmieszne. Widzisz tą minę nies nieskażoną zboczeniem u dziecka, które się dobrze bawi, oglądając jak na ekranie, a ty śmiechasz, no bo bo rozumiesz, to coś jest, jest trochę <głos> dalej Dokładnie I czy coś takiego na przykład właśnie nie, nie jest w kudzykach Ale znowu to, to pozwoliłoby stworzyć Całą subkulturę Ciężko mi to stwierdzić, musielibyśmy zapytać mojej ciostry, a Jednak wiązałoby się to Z wykonaniem telefonu do niej No i tak lepiej niż rytuału odpalenia pięciu świec I zabicia kozy Tak mówisz? Czekaj, zaraz, zaraz, gdzie jest mój telefon? <głos> ja tym razem kiedziuku <głos> Tym tekstem, nie tym razem w gimziuku wiąże się również ciekawa historia, ponieważ dawno temu, na tę samą imprezę, gdzie graliśmy później w Assassin's Creed i Modern mm -hmm. 4, to był Sylwester, szukaliśmy wędliny na... E, no to, że jakby kanapeczki sobie zrobili no do tak. tego grania, tam jeszcze jakiś film był Idziemy sobie w jakimś deskoncie, patrzymy po pukach jest jakieś mięsko, o, to, to, to drogie, to drogie, drogie, patrzymy, Kiniuk, Jaka wspaniała nazwa! Patrzył na scenę, o, nie, tym razem Kidziuku. Ostatnio kupiłem kindziuka, I Jak? To jest to, spoko. Tak, to jest, to jest takie mięso suszone długo Tak. Ta, chyba coś no, w tym stylu. się robi to, że się wrzuca w rajstopę i to sobie wisi. I suszę. Wcześniej się trzyma kilka chyba dni lub tygodni nawet w cukrze, potem w soli. Może Moż, tak być. Nie, nie czy... jestem w stanie stwierdzić, to jest tak, jadłem to tak dawno, że w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, jakie walory smakowe to miało. Pamiętam, że było spoko, nie było wybitne, nie było złe. Mhm. Yy, jednakże nie pamiętam jakiś Właśnie ja znowu pamiętam coś co jadłem I chyba tak się nazywało Ale nie jestem pewien czy tak się nazywało Za to pamiętam jak smakowało, było trochę przesolone Ale to było domowej roboty I to było pierwsze podejście tego, że silnika silnika Do wykonania mięsa no. I no jak na pierwsze podejście było ok Rozumiem Oho, mamy sygnał Halo? Cześć Milena cześć. cześć Właśnie nagrywamy hergatki Dyskutujemy na temat kucyków pony jesteś w tej chwili na antenie Potrzebujemy informacji na temat Co ludzi może trzymać przy kucykach pony dorosłych, bo to, dorosłych, dorosłych ludzi przy kucykach pony Bo to oglądałaś i mniej więcej wiesz o co tam chodziło e, Wiesz co? Hmm, to jest dość ciekawe Akurat złapałeś mnie w momencie Kiedy miałam wychodzić z mieszkania To musisz szybko się streścić Tak w dwóch słowach W dwóch słowach? Niech żyje zbrodniczy e... reżim Adolf Hitler <głosy> Dokładnie, to będzie w dwóch zdaniach jedna to nie będzie niech żyje zbrodniczy reżim. Ale nie, tak na serio. A tak na serio to wydaje mi się, że to jest z jednej strony dobre jak każda jedna bajka, że potrafi człowiek przy tym odmurzyć, ale też da się w tym znaleźć jakieś uniwersalne wartości. Uniwersalne wartości, które nie tyczą się wyłącznie wieku dziecięcego, który by oglądał daną bajkę. Okej, okay. możesz coś przytoczyć? O Jezus Maria, w tym momencie nie. nie <laughs> Dobrze. <żyję brudniczy> reżim. <laughs> Dziękujemy za wyczerpującą analizę. Skonsultujemy to z Uniwersytetem Jagiellońskim i najwyżej ocenzurujemy. Dokładnie. <laughs> Spoko. Na razie, koło? Cześć. No pa. Okej, okay. wszystko jasne. Nie mam pojęcia. Ja też nie. Będzie, będziemy musieli dedukować się, i chyba obejrzeć jeszcze kilka odcinków, randomowych odcinków yy, kucyków Pony. Friendship is magic and magic is heresy. <laughs> yy, I wtedy będziemy w stanie odpowiedzieć. A więc do dzieła!